To są informacje Polskiego Radia 24. Nie mam z tym nic wspólnego. Premier zabiera głos po rezygnacji Sławomira Cęckiewicza. Nie spekulujmy, sprawdzajmy informacje. Jest policyjny apel po śmierci posła Lewicy. Kolejne koncertowe problemy Kaniego Westa przeciwko występowi rapera protestują także Czesi. Minęła dziesiąta, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek u nas premier o rezygnacji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cęckiewicz nie kieruje już bbn -em. Jako powód swojej rezygnacji podał tu cytat bezprawne działania rządu Donalda Tuska. To dość zabawne, komentuje premier.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 Tydzień temu Cęckiewicz wygrał sądową batalię o dostęp do informacji niejawnych. Wyrok NSA nie oznaczał jednak automatycznego przywrócenia dostępu. Otwierał jedynie drogę do ponownej weryfikacji szefa BBN-u. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl To może być pierwszy krok do próby odwołania szefa pko u W południe minister sportu spotka się z prezesami związków sportowych. To odpowiedź na aferę związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Bliska bankructwa firma jest Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, PKOL pod wodzą Radosława Piesiewicza zawarł umowę z Zondą mimo wielu wcześniejszych ostrzeżeń. Teraz Zonda nie wypłaca klientom pieniędzy, a medalistom olimpijskim obiecanych nagród. Według doniesień Onetu szef firmy uciekł do Izraela, gdzie chroni go obywatelstwo tego kraju. Teraz ruch prezydenta w sprawie WSI i pytanie, czym jest motywowany. Chodzi o zapowiedź odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. W pierwszym kroku Karol Nawrocki przekazał aneks do zaopiniowania marszałkom Sejmu i Senatu. To próba odwrócenia uwagi od innych tematów słyszymy od politologa UKSW profesora Sławomira Sowińskiego.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 Dalej. Kontrowersyjny, tajny aneks powstał w 2007 roku. W USI zarzucano wiele nieprawidłowości, m.in. tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji czy nielegalny handel bronią. Zapowiedź prezydenta krytykują rządzący, podkreślają, że ujawnianie jakichkolwiek tajnych wojskowych dokumentów jest nieodpowiedzialne i że Rosja tylko na to czeka. Nie spekulujmy, to apel śląskiej policji po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. Polityk lewicy zginął wczoraj w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Wjadącego rowerem polityka z impetem wjechał samochód osobowy. Na obecnym etapie nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, że wypadek miał charakter celowy, głosi komunikat policji.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 Mówiła Sabina Giereś ze Śląskiej Policji. Kierowca auta prawdopodobnie miał problemy zdrowotne, mógł zasłabnąć lub zasnąć za kierownicą. Został zatrzymany, wiadomo, że nie był pijany. Teraz mundurowi czekają na dalsze wyniki badań. Łukasz Litewka był jednym z najbardziej lubianych posłów. Organizował liczne akcje charytatywne, był też zaangażowany w pomoc zwierzętom. Miał 36 lat. Na koniec Czechy i kontrowersje wokół koncertu Kaniego Westa. Raper ma na koncie antysemickie wypowiedzi oraz odwołania do nazistowskiej symboliki. Informacja o jego planowanym występie w Pradze pojawiła się po odwołaniu koncertów w kilku innych krajach, w tym w Polsce. Redacja Wojciecha Stopby.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 Odwołano na 9 dni przed występem z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Koncerty rapera odwołano też m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce poprzeplata się dziś z chmurami a z tych chmur gdzie niegdzie pokropi deszcz. Taki scenariusz na piątek napisała pogoda najwięcej błękitnego nieba na zachodzie i tu bez opadów. Termometry przeważnie pokażą od 15 do 17 stopni. Biegunem ciepła będą kujawy tam gdzieś nawet 19 stopni. Reklama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 Jest 7 prawie 8 minut po godzinie 10 i cały czas Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Szeleszczę tą tradycyjną prasą tak trochę dla państwa. Nie wiem, czy to nie za ostry dźwięk, bo przyzwyczailiśmy się do takiego. Prawda? Nadprezydent Zbigniew Bogucki wypowiada się za prezydenta w kwestiach prawnych, uzasadnia część wet w Sejmie. Po wystąpieniach dostaje największy aplauz z polityków prawej strony. Jest pracowity i lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego. A to pytanie już ode mnie. Czy przed nami czas, który będzie musiał skierować tę swoją lojalność albo ograniczyć do jednego z nich? Szanuje go Konfederacja. On sam rośnie w siłę jest polityczną przyszłością prawicy. Przyszłego premiera wskaże prezydent, nie prezes. A ktokolwiek inny. I przyszłym premierem łączącym całą prawicę będzie Zbigniew Bogucki, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą, polityk prawej Sprawiedliwości. Podobne słowa słyszę z innych frakcji PiSu i od innych osób, nie tylko z partii Jarosława Kaczyńskiego, ale także z Pałacu Prezydenckiego. Pod nazwiskiem nikt nie chce się wypowiadać, bo nie chcą szkodzić Przemysławowi Czarnkowi, którego prezes PiS wskazał jako przyszłego kandydata na premiera. Skupiłabym się na tym. Że to nie Jarosław Kaczyński, a Karol Nawrocki wskaże przyszłego premiera. Stan dnia. Co nas teraz najbardziej zajmuje? No, na ile, za ile pojedziemy na majówkę na przykład? Aleksander Przoniak z nami. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Sprawdzasz Dzień dobry, to dla nas, a przede wszystkim sprawdzasz, czy mm, mogą być na przykład problemy z paliwem na lotniskach. Już słyszymy o tym, że europejskie kraje mają się nim wymieniać w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jaka przyszłość nas czeka? No rzeczywiście zbliża się majówka, zbliża się także długi weekend czerwcowy, no i wakacje to jest dla linii lotniczych absolutny szczyt przewozowy, wtedy są na lotniskach i same linie lotnicze też notują największe rekordy, największe liczby przewożonych pasażerów. No i właśnie jest to pytanie, co z paliwem lotniczym po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Niektóre linie lotnicze bardzo szybko miały kłopoty i niedawno Lufthansa na przykład odwołała, poinformowała o tym, że odwołuje 20 tysięcy połączeń takich krótkodystansowych i od razu się w tym, w tym kontekście pojawia także pytanie, co z Polską. No i mogę na razie uspokoić, bo najkrócej rzecz ujmując, Polska jest bezpieczna, jeśli chodzi o dostawy paliw z jednego podstawowego powodu. My jako kraj jesteśmy producentem paliwa lotniczego. No i w tej sytuacji dostawy na polskie lotniska po prostu nie są zagrożone. A i y, y, y z tego powodu y, na przykład y, nasz przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze, lot nie stoi w tej chwili przed koniecznością, tak jak niemiecka Lufthansa, y, znaczącego redukowania siatki połączeń. Ale to nie wszystko. Rzecznik linii Krzysztof Moczulski mówi, że na razie nie grozi nam podwyżka cen biletów. Ponad miesiąca notujemy...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 Jest dobrze, ale to nie oznacza, że jest tak samo jak przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Lot dokonał już kilku zmian w swojej siatce połączeń. Zostały z niej wykreślone niektóre tak zwane rotacje, czyli starty i lądowania na określonych trasach. Czyli na przykład zamiast trzech startów na takiej trasie zostały dwa. Rzecznik linii argumentuje to troską o właśnie Letni Szczyt Przewozowy. Staramy się utrzymać jak najbardziej atrakcyjne ceny i w związku z tym, aby móc zaoferować te dobre ceny na przykład na sezon wakacyjny no zdecydowaliśmy się na działania optymalizacyjne w ramach naszej siatki połączeń. Chcemy jak najwięcej tych rejsów utrzymać i to w tej chwili jest naszym priorytetem, aby zapewnić stabilne operacje. Natomiast to w jaki sposób sytuacja się rozwinie myślę, że w tej chwili Trudno jest komukolwiek określić. No właśnie, lot w ten sposób oszczędza w pewien sposób paliwo i tak samo robią wszystkie linie lotnicze, które odwołują teraz rejsy, żeby na te wakacje właśnie tego paliwa ewentualnie starczyło. Eksperci od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie mówią, że właśnie Polska jest relatyw w relatywnie dobrej sytuacji, jeśli chodzi o paliwo lotnicze. Jako pierwsza problemy z zaopatrzeniem i cenami miały skandynawskie linie SAS, które kupowały po prostu paliwo na bieżąco. Szybko zaczęły też redukować swoją siatkę połączeń. Jak mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR, taki scenariusz lotowi w tej chwili nie grozi. My jako kraj nie mamy w ogóle zagrożonych dostaw paliwa, nie mamy zagrożonych także dostaw paliwa lotniczego, bo tutaj niemal w 100% sami je produkujemy, a producent Orlen nie ma z kolei zagrożonych dostaw ropy, z której to paliwo lotnicze potem powstaje. Więc my jako Polska nie obawiam się, że zabraknie paliwa. Ekspert zaznaczył jednak, że zbliżający się szczyt letni, szczyt przewozowy, może być wyzwaniem dla każdej linii lotniczej. W najlepszej sytuacji są ci, którzy już mają w ręku bilety na wakacje. Najlepiej już mieć kupione bilety kilka tygodni temu, przed tą całą zawieruchą wojenną. A dzisiaj no, musimy najlepiej byłoby wejść w kontakt z naszymi liniami, żeby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 A ja jeszcze dodam, że ruch Lufthansa dotyka także polskich pasażerów. Niektóre odwołane rejsy dotyczą takich polskich lotnisk jak Gdańsk, Rzeszów, Warszawa czy Wrocław. I z nami, z tymi informacjami dla Państwa, Aleksander Przaniak, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Komentarz.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 Na zegarach prawie 10.30. Łukasz Jakubowski zapraszam. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zdumiony decyzją prezydenta o odtajnieniu aneksu do raportu o likwidacji WSI. Polityk Nowej Dewicy przypomniał, że gdy podobną decyzję podejmował Antoni Macierewicz, okazało się to społecznie szkodliwe.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 Wydaje się, że te kolejne pokolenia chcą mieć świadomość tego, jak ta Polska wyglądała, kto jej służył, kto był przeciwko narodowi polskiemu, kto był przeciwko interesom polskim, szczególnie w kontekście rosyjskim. Przez niemal dwie dekady żaden prezydent nie zdecydował się na odtajnienie załącznika do raportu. Aneks zawiera informacje o powiązaniach oficerów WSI z biznesem, polityką i służbami innych państw po 1989 roku. Wietrzne warunki mogły być przyczyną tragedii na Podkarpaciu. 58-letnia kobieta zginęła po ataku niedźwiedzia w lesie w powiecie sanockim. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Sanoku, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie opublikowała komunikat w tej sprawie. Zdaniem ekspertów wpływ na tragedię mogła mieć pogoda. Silny wiatr ograniczył zmysły węchu i słuchu niedźwiedzia, przez co zwierzę było zaskoczone obecnością człowieka. Stabilizacja na rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w marcu wyniosło 6,1%, czyli utrzymało się na poziomie z lutego. Pod koniec marca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 950 tysięcy bezrobotnych. Prokuratura ma przekazać dziś więcej szczegółów śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł Nowej Lewicy został potrącony przez auto w Dąbrowie Górniczej. Kierowca według wstępnych ustaleń zasłabł lub zasnął za kierownicą. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji w tej sprawie. Łukasz Litewka był znany z pomocy zwierzętom i z organizacji charytatywnych akcji. Wspominają go rodzice ciężko chorej Lenki, Anna i Marcin.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 Dzień w Polskim Radiu 24 Jest 10.33 i Polskie Radio 24.pl Tym razem Małgorzata Żochowska z Państwem cały czas Komentarze po rezygnacji cęckiewicza Zebraliśmy na naszym portalu Tusk o rezygnacji cęckiewicza. Wykończyli go a z naszych informacji już Państwo wiedzą, kto. A nasz gość się uśmiecha, zaraz powiem, kto nim jest. Kto wykończył Cęckiewicza? No, podobno duet Bogucki Przydacz. Siemoniak. Cęckiewicz miał ogromną nienawiść do rządu. Ja tylko dodam od siebie, że zamierza ten trend kontynuować, bo już zapowiedział. Rezygnacja Cyckiwicza odchodzi na własnych zasadach. To także jeden z komentarzy. Doradca prezydenta Sławomir Mazurek w Polskim Radiu 24 tak mówił. A co na to nasz gość? Gość Polskiego Radia 24.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 i też elementów dziejowych, plus nie bez znaczenia jest typ osobowości pana bo to, to się zawsze kumuluje. No tak, bo mógłby to, mógłby to być moment dobry, albo najlepszy z najgorszych, mhm. tak? bo przecież cały czas pozostają zarzuty o tajnienie programu Wisła. Na I to mogłoby wrócić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 bardzo lubi.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 Oko. No i w tym przypadku sytuacja jest dosyć prosta. To, że pan Bogucki coś powie, to nie znaczy, że tak jest. Yy, to proszę powiedzieć, co ja teraz zrobiłam. Proszę powiedzieć słuchaczom. Podniosłam ręce do góry. do góry, ale w ja nie, nie, nie mierzę żadną z czymkolwiek, panią redaktor. Jasne. Tylko rozmawiamy. Rozumiem. Na wiarygodność ministra Boguckiego w różnych tematach wypowiadanych jest raczej słaba. Mhm.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 Trolą, jeżeli chodzi o to, takie rzeczy z... Prezydenta Nowrockiego. Tak, tak, tak. Mówimy o panu Karolu Nowrockim. E, no, safe pokazał, że, że potrafił go złamać jednak. E, bo to było absolutnie wbrew e, e,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 politologicznego, sam zrobiłem sobie to, politologii, Jasne. ale marketing polityczny też na to wskazuje. Załóżmy sytuację hipotetyczną, że ugrupowanie, ten rozwój plus, przekracza próg wyborczy. Ustartuj osobno i tam przekracza. Nie wiem, pięć, siedem, sześć. Na razie powyżej 5.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 Teraz możemy funkcjonować normalnie. Mimo, że mamy. I nie pieniądze. patrzymy na to, że się RARS spotyka z Willą plus, tylko tak. że się spotyka na przykład przedsiębiorstwa. Ale Partłocki ma idealne cechy na te czasy, czy Jasne. jest politykiem z gumy. E, to jest tak, jak trochę grałczom kiedyś napisał, że mam taki zestaw poglądów, jeżeli on ci nie pasuje, to mam inny.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 No, jakaś grupa nie zapomni, ale jest jakaś grupa, która za półtora roku w ogóle nie będzie się mm -hmm. zastanawiała nad tym, że nie wiem, Mateusz Morawiecki przepisał działki na żony, prawda? Że, no, no ale oni, bo oni powiedzą, że przecież sprawa została na przykład umorzona gdzieś tam we Wrocławiu, no tak? Tak, ale Jestem ten człowiek, czysty. który siedzi w Anglii i czeka na ekstradycję, ci, którzy tam sypią jako świadkowie półkoronni, koronni, tam mały świadek koronny itd. itd.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 że samo y, y, y, że samo śledztwo po prostu musi tyle trwać. Panie, To jest pytanie nie do mnie. E, czy nie do, nie, do, nie do mojej dziedziny, z którą się zajmuję. Jasne, ja staję po stronie wątpiących. Tak, no no, ale no to, to tak, ja mam, to, bardzo, tak. No to a Co się dzieje z y, m, przewałem ze sprzedażą lotosu? E, co się dzieje z przewałem y, zakupu e, za półtora miliarda euro ropy, która nigdy nie została zakupiona i, i, i jakiś młody człowiek z, gdzieś skądś tam zniknął?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 o reklamie.